Podnośnik, to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla ciebie dobre. Odnośnik, informacji i pozytywnych klimatów Czy aby na pewno. Zapraszam. Uhuuu, serce świata. Nie wiem, czy śmiać się, czy też może płakać. Rozchodzę się w osłu, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obrazkicia. Praca do mi praca, wyszlicy do spania tydzień za nasze życie skraca. zobaczysz przyszły farm się liczy się jakoś. Mola, skupy... Niezależna audycja internetowa. Podnośnik, podcast Nowego Jorku, Górna się kłania. Niektóre z audycji nagrywam z myślą o... Słuchaczach, którzy oglądają w nadmiarze telewizję, a którzy być może potrzebują jakiejś iskry do działania do tego, ażeby wyjść z domu, zrobić coś co przyniesie im zupełnie nowe doznania życie jest krótkie, warto o tym pamiętać. Osobiście znam pięć osób, które po usłyszeniu jednej z audycji podnośnika o nurkowaniu zapisało się na kurs nurkowy i teraz wszystkie ich wakacje i wyjazdy oprócz tych naczarskich oczywiście planowane są pod kątem nurkowania. Dobrze jest czerpać cudzych doświadczeń. Jeśli inni mogą, być może ja również, być może ktoś po wysłaniu tego materiału założy plecak i wyjdzie z domu do czego szczerze zachęcam gościem naszym jest Adam który opowie nam o swojej wyprawie w przepiękne góry Kalifornii szlakiem Johna Miura jest to szlak długodystansowy, pieszy szlak o długości około 340 km przez przepiękne parki narodowe Yosemite, Kings Canyon i Sequoia szlak ten nosi nazwę od imienia i nazwiska Szkota, Johna Mura człowieka, który był jednym z najbardziej znanych i wpływowych przyrodników amerykańskich przyczynił się on właśnie do powstania parków narodowych John Muir był też założycielem Sierra Club, jednej z najważniejszych organizacji ochrony przyrody w USA i to dzięki niemu możemy oglądać te parki narodowe tutaj w Stanach kto był i widział, wie o czym mówię kto nie był, być może tam się zjawi któregoś dnia zapraszam Dobry wieczór Państwu, po ponad dwuletniej przerwie, przerwie, znowu w eterze, znowu na podnośniku samozwańczy kapitan Żaba, która, który wita Was w geście uniesionych dłoni bardzo serdecznie. Tym razem nie będę mówił o, o karnawale, a o moich wakacjach, które odbyły się w zeszłym roku, pod koniec września, na przełomie września i października. Wakacjach w górach, spędzonych w górach. Jest to opowieść dla amatorów, pierwszych wędrówek. Ta opowieść, nie, będzie, ta opowieść jest, nie jest skierowana do, do ludzi alpinistów czy himalajstów, do podróżników takich jak Martyna Wojciecho, Wojciechowska. To jest dla ludzi, którzy lubią przyrodę, nie lubią szpanu i lubią dobrze spędzić czas. Góry, o których będzie mowa, to Sierra, góry, góry Sierra Nevada, bo o nich mowa, znajdują się w Kalifornii, w jej wschodniej części. Są to dość, dość, dość wysokie góry. Najwyższym szczytem tych gór jest Mont Whitney o wysokości 4421 metrów. O samej trasie, już na, na początku, Marek tutaj na wstępie fajnie powiedział, że trasa ma 340 km, czyli jest dosyć długa. No jeżeli porównać te góry, może, no, może na początek tak porównam troszeczkę te góry z naszymi górami w Polsce, po których też miałem okazję i przyjemność chodzić. Yy, no ciężko jest je porównać. Przede wszystkim wysokość. One są dwa razy wyższe niż te nasze, powiedzmy najwyższe szczyty w Tatrach. Yy, to raz, nie ma, że dwa razy. Yy, dwa, no sama trasa, 340 km w zupełnej dziczy czego nie ma, nie ma w Polsce. Dwa, no zupełnie inna też szerokość geograficzna. To też jest bardzo ważne. Tam jest zupełnie inny, łagodniejszy klimat, yy, co stanowi właśnie urok tych gór I, i dostępność dla takich ludzi jak my. Całą trasę i całe te wakacje przygotował, odbyłem z, ze swoim kumplem, Damianem, który to właściwie od, yy, zaplanował i przygotował całą tą wycieczkę, któremu jestem bardzo dozgonnie wdzięczny, bo były to jedne z, naj, z najpiękniejszych wakacji mojego życia. Kalifornia jest dosyć, dosyć gęsto zaludnionym stanem. Tam bodajże mieszka prawie 30, największym stanem w ogóle, najbardziej zaludnionym w całych stanach. Tam mieszka prawie 30 milionów ludzi. Aczkolwiek góry yy, góry góry Sierra są, są górami dzikimi. Znajduje, na, na terenie tych gór znajdują się znajduje się kilka parków narodowych. Yy, są, yy, są to miejsca bardzo no, są to miejsca ciężko dostępne. I może z tego właśnie powodu yy, zachowały się jeszcze w swojej takiej dziewiczej, dziewiczej naturze. Yy, y, teraz kilka słów dla ludzi, którzy już właśnie chodzili, chodzili po górach, a są amatorami. Nie wiedzą za dużo o, za dużo o tych górach, a chcieliby się w nie wybrać. Jeżeli chodzi o, o całą wyprawę, to trzeba ją bardzo, tak naprawdę bardzo dużo wcześniej zaplanować. Żeby wybrać się w te góry potrzebny jest permit, który, można, który, który trzeba wykupić odpowiednio wcześniej. W ogóle całą tą trasę przychodzi około, tak przynajmniej się dowiedzieliśmy, około dwóch, może trzech tysięcy ludzi w ciągu roku. Czyli to nie jest jakaś y, y, duża liczba w porównaniu do, do chociażby nie wiem, ludności Stanów Zjednoczonych albo do atrakcyjności tego miejsca przygotowując i myśląc o, o, o, o tych wakacjach i o całej wyprawie, cały czas miałem, przynajmniej ja, cały czas miałem w głowie właśnie takie chodzenie po polskich górach, bardzo często i gęsto, nie wiem, z dwoma piwkami w plecaku, może z jakimiś innymi trunkami i z uśmiechem na twarzy, no uśmiech na twarzy był cały czas, ale też z taką troszeczkę polską, polską z polską na a może w ten sposób, co ja nie przejdę, co ja, ja nie wyskoczę, co, co to są za góry dla mnie, co ja, co góry, te góry, e tam. A tu się okazało, no zupełnie, zupełnie co innego, bo na tym szlaku, a jest to 340 km, nie ma. I tu właśnie, to jest właśnie ta pierwsza różnica i taka urok tych gór i urok tej, urok tej całej trasy. Na, na, przez te czte, 340 mil trasy nie znajdziemy żadnego schroniska. Nie ma żadnych wiat, nie ma praktycznie niczego. Po wejściu na, na szlak, może pomijając y, Yosemite Park, nie będzie już żadnych sklepów, nie będzie, nie będzie już y, żadnego piweczka, nie będzie żadnych mamusinych zupek, nie będzie żadnych telefonów, bo w całych górach nie ma absolutnie zasięgu. To jest, to jest dzić tam... Tam, tam, tam można się poczuć troszeczkę jak, nie wiem, na Lasce albo, albo na Syberio. Nie, nie pod względem klimatu, ale pod względem dostępu do, do, do elektroniki. Żeby wejść w góry, żeby wejść do parku narodowego i na trasę na trasę która nosi imię Johna Miura, albo też znana jest pod innym pod inną nazwą to American Trail. Ten permit należy uzyskać oczywiście odpowiednio wcześniej. Opłata, opłata nie jest duża, to w grę wchodzą jakieś nie wiem 15-20 dolarów. Później bardzo ważną rzeczą przy wyjściu w te góry, przy wyjściu w góry jest, jest Odpowiedni ekwipunek, to znaczy żywność i odpowiednie ubrania, plecak, namiot. I o tym właśnie chcę powiedzieć. I myśmy nie byli za bardzo na to przygotowani, ponieważ nie mieliśmy yy, yy, odpowiedniego doświadczenia. A często też yy, jakieś uwagi o tych górach. Przede wszystkim ja dosyć mocno lekceważyłem. I tutaj popełniliśmy kilka błędów i to obydwoje. Ja oczywiście więcej niż Damian. Trzeba sobie uzmysłowić, że przejście tej trasy to jest tak minimum 3 tygodnie. Ja się nasłuchałem różnego rodzaju bajek, o, o ludziach, którzy biegli po tej trasie, którzy przechodzili ją przez 7 dni, przez tam różne różne rzeczy. Po 49 godzin, po, po 25 godzin w ciągu dnia potrafili iść. No, proszę w to nie wierzyć, to po pierwsze, a po drugie takie wyjście nie ma sensu, bo same góry są tak śliczne, tak piękne, że czasami nawet aż grzechem jest nie zatrzymać się na chwilkę i nie, nie, nie po prostu nie obejrzeć się dookoła, nie rozejrzeć się dookoła. Same góry są, są górami wysokimi, bo najwyższy szczyt, to, e, najwyższy szczyt ma ponad 4000 metrów, ale e, cechą charakterystyczną tych gór jest ich szerokość geograficzna. I tutaj właśnie jest dosyć duża różnica między Polską, między nawet Alpami, a, a, a, a Sierra Nevada. Jest zupełnie inny klimat. I ten klimat też sprawia, jest dużo, dużo łagodniejszy przede wszystkim. I ten klimat właśnie sprawia to, że te góry są takie tak jakieś przyjemne, takie inne, takie fajne i dla takich amatorów chodzenia po nich, no, no przecudowne. Co jest taką charakterystyczną cechą jeszcze tych gór, to roślinność i zwierzęta. Dzikość przyrody jest, może sparafrazuję słowa powiedziane w rejsie, w tak pięknych okolicznościach przyrody. Po prostu no, można odnaleźć swoje drugie ja, można odnaleźć samego siebie. Rośliny są bujne, drzewa rosną do wysokości nawet 3000 metrów, a, czas, a czasami nawet wyżej zwierzęta, jest tego pełno w Polsce byłyby wszystkie oczywiście pod ścisłą w one są wszystkie pod ścisłą, ochroną, pod ścisłą ochroną przyrody tam jest pełno niedźwiedzi, pum różnego rodzaju, kojotów niedźwiedzi nie ma, nie ma gryzli, są tylko czarne niedźwiedzie one się boją większy, one się boją Polaków, o może w ten sposób Teraz sama trasa została tak przygotowana, ona, jeżeli komuś się wydaje, właśnie przede wszystkim ja będę mówił o sobie, mi się na, początku, na samym początku, jak patrzyłem na tą trasę, to wydawało mi się, że będzie to troszeczkę tak jak właśnie w Polsce: że góry są, są jakieś tam szczyty 400, 4 powyżej 4000 metrów, są szczyty 3000, że praktycznie cały czas znajdujemy się na wysokości powyżej 2000 metrów. Tak, ale to nam wejdzie się jeden, dwa dni, może będzie się wchodziło po, po, pod górę, a potem już szczytami może troszeczkę, raz troszeczkę w dół, raz troszeczkę w górę, przejdzie się to takim spacereczkiem. Otóż tak nie jest. John Muir to człowiek, który no, miał coś z sadomasochisty i przygotowując tą trasę, nie wiem, nie wiem, czym się kierował, ale ta sama trasa wygląda tak, że Sama trasa wygląda tak, że po prostu każdy jeden dzień to, to jest cały dzień, albo czasami półtora dnia wchodzenia, to zależy od tempa. Potem schodzimy, potem znowu wchodzimy, potem schodzimy i tak codziennie. Takie najdłuższe podejścia są po 11 mil, czyli dosyć do 11 mil to będzie około 18 km, czyli no, to jest dosyć spore podejście. To są dosyć spore podejścia. Potem same zejścia są oczywiście następne 10 mil się schodzi. Potem na, na, na następny dzień trzeba następne, następne te 10 mil wejść do góry. Bardzo ważne jest zaplanowanie całej tej trasy. Bardzo ważne jest przemyślenie i dobór ekwipunku. Bardzo ważne jest też y, znanie swoich własnych um, y, możliwości. Ja na początku napalałem się. Ja na, na początku mi się. Mi na początku. Na początku wydawało mi się, że takie 18 mil dziennie to będzie takie minimum. I to tak, przez pierwsze trzy dni będziemy sobie szli 18 mil, a potem tak przynajmniej z 25, a może jakieś rekordy będziemy, może w jeden dzień przejdziemy, te całe 340 kilometrów. Życie zweryfikowało to, fu, bardzo szybko, już w pierwszy dzień, te moje wszystkie plany. No i Damiana też. I chociaż Damian bardziej sceptycznie, bardziej realnie do tego wszystkiego od samego początku podchodził. I w Pierwszy dzień zrobiliśmy, tam myśmy zaczęli ten pierwszy dzień, to, to była taka połówka dnia, ale taki pierwszy, prawdziwy nasz dzień, to przeszliśmy, nie wiem, może nawet nie 8, może 9 mil. I tak praktycznie wyglądały nasze dni. Ja bym tak wszystkim radził zaplanować to, że, że to będą właśnie 3 tygodnie i to 10, od 10 do 14, to zależy. Tych mil dziennie się będzie, będzie przechodziło, bo jest naprawdę ciężko i... Yy, trasa jest naprawdę taka no, trudna, a no, i przy tym bardzo piękna. I dlatego bardzo ważną rzeczą jest, jest, jest przygotowanie odpowiednie, przygoto odpowiednie wcześniejsze przygotowanie. Yy, na trasie nie ma schronisk, na trasie nie ma sklepów, na trasie nie ma yy, no, nawet, nawet małej wiaty, nawet małego schronienia, nawet małego daszku, przed którym można było się yy, pod który można, było można byłoby się schronić przed deszczem. Bardzo ważną rzeczą jest, jest plecak. Ta, przy takiej wyprawie nie ma żadnych tragarzy, nie ma żadnych mułów, które ciągną y, cały sprzęt za y, za człowiekiem, a my sobie tylko idziemy jak niejaka właśnie słynna Martyna i oglądamy wszystko dookoła, a czasami nawet jesteśmy niesieni. <śmiech> jak papa. Y, nasze plecaki ważyły ponad 30 kg, i to jest nie wiem, obydwaj chyba zapomnieliśmy o, o, o czymś takim, co się, jak, co się nazywa grawitacja no i powiem tak, można ale po co przejść z 30-kilogramowym plecakiem 340 km. można, nawet w górach tylko po co To jest najważniejsza. Pierwsza zasada, taki plecak, przynajmniej moim zdaniem, powinien ważyć do 15 kg. Do 15, 15 no, 18 to góra, nie więcej. Zacznę może, o, zacznę może od ubioru. No, to pierwszą rzeczą są buty. Tutaj są dwa rodzaje. Są buty z twardą podeszwą. Teraz jest, do, jest wybór, jest, jest, jest, jest naprawdę, naprawdę bogaty. Można wziąć buty z, go, z Gorteksu, można wziąć buty yy, nieprzemakalne, ale takie, przynajmniej ja takie preferuję, które mają twardą podeszwę. Chociaż są ludzie, którzy chodzą po górach i preferują zupełnie coś innego. Preferują buty lekkie, przewiewne, buty na, na takiej miękkiej, miękkiej podeszwie, ale buty, które bardzo szybko wschną. Bo nawet te buty nieprzemakalne proszę sobie... Proszę sobie, proszę się nie, nie, nie, nie czarować. Jak się chodzi po, po rzece, jak przekracza się rzekę, nie ma szans, żeby te buty zostały tak, żeby te buty, żeby te buty były w stu procentach suche. Yy, następna sprawa, spodnie. Ca wszystkie rzeczy powinny, przede wszystkim powinny być jak najlżejsze, czyli yy, sztuczne materiały, tego jest mnóstwo w sklepach, każdy może sobie wybrać dowolnie, co mu się podoba. Yy, ja proponuję spodenki, jedną parę, do tego jakieś coś w rodzaju takich kaleson, coś yy, wszyscy, też, też sztucznych, yy, dwie pary majtek, dwie pary koszulek, żadnych, żadnych bawełnianych, żadnych wełnianych rzeczy, ponieważ będziemy na, na, na wysokościach powyżej 3000 metrów, czasami, czasami trzeba tam zostać i spać na takiej wysokości, trzeba mieć coś ciepłego na, na noc. Czyli... Dobrze jest wziąć kurtkę, kurtkę też puchową, a one są dosyć lekkie i one są dosyć łatwo pakowne. Tak samo, śpiwór, yy, Taki dom przynajmniej, nie wiem, minus 5-10 stopni. Jaką, y, czapka, no mogą być rękawiczki, ale też nie muszą. A mogą być, to, to, to, to też. Może, o, okulary, jak. I praktycznie wszystko. Rządy do gotowania to każdy wie, jakiś mały palniczek, butle gazowe, butle z propanem, takie te małe butele, które każdy wie, ile one tam wystarczają. Nie wiem, myśmy mieli dużo, dużo za dużo tych butli. Tyle, żeby wystarczyło na 3 tygodnie i 2 dni dłużej. O, może w ten sposób. Następna rzecz, dobrze jest mieć GPS-a, bardzo pomaga, ja będę mówił o tym później. Następna rzecz, mapy. To, to, to są wszystko podstawowe rzeczy to każdy musi wziąć ze sobą, to każdy musi mieć, mapy są dosyć dobre. Bardzo dobrze jest wziąć ze sobą, troszeczkę towarzy, ale książkę na, na te, te ludzie, ludzie zajmujący, ludzie żyjący w tym. Żyjący, żyjący w tych górach i Rangersi mówią na to Biblia. Biblia Sierra Nevada to jest John Muir Trail książka nazywa się tak jak nazywa się szlak John Muir Trail i tyle są tam, fajnie, są tam fajnie wyposzczególnione każde etapy, fajne przekroje pionowe tras bardzo potrzebne i bardzo przydatne można, fajnie są też opisane miejsca, te sajty na, na nocleg których można się zatrzymywać, ale nie trzeba o tym też za chwilę będę mówił teraz Całą trasę można zacząć w ogóle oczywiście z dwóch stron. Można pójść od z północy na południe, albo z, z południa na, na, na północ. Myśmy szli z północy na południe. Zaczęliśmy trasę od Yosemite, a sko mieliśmy skończyć na e, Mount Whitney. Nam się nie udało jej skończyć, z powodów, których, o, których, o których za chwilę. Nie ma sklepów, nie ma żadnych skronnych, nie ma mamusi i e, nie ma manny z nieba. E, co robić? E, jedzenie tutaj, tutaj też. Wszystko na wagę. Najważniejsze, energe, jak najbardziej energetyczne rzeczy, czyli słodkie. Jakieś, jest dużo takich rzeczy. Bary, jakieś, jak, jakieś batony, jakieś, nie wiem, ro, bardzo dobre są rodzynki, chociaż ciężkie. Później dosyć, dosyć dobrze sprawdzały się zupki chińskie. Zwykłe zupki chińskie. One zajmują troszeczkę miejsca, ale one są lekkie. Dobrze jest zjeść coś ciepłego właśnie. Ta zupka, ona chociaż nie, nie ma jakiejś tam jako wartości energetycznej w sobie, ale, ale jest, jest dobra. I teraz to zależy już od, od, od, każdego, od każdego gustu, jakiegoś upodobania. Jeżeli ktoś potrzebuje na przykład wziąć troszeczkę sera, no to można. Ser jest dobry, ale ciężki. Tu to wszystko, to, to wszystko zależy od wagi. I tak jak mówię, to jedzenie musi starczyć przynajmniej na 8, 9, 10 dni na pierwszy etap i później... Na, na następne, oczywiście na następne 8, 9, 10 dni. Um, ja mówiłem, że nie ma sklepów, ale oczywiście zabranie jedzenia na 340 km byłoby ciężką sprawą. Chociaż można to zrobić, ale to też już jest taki sadomasochizm. I teraz y, y, na tej trasie nie ma żadnych punktów gastronomicznych, ale z tej trasy można, można zejść, traci się wtedy jeden dzień. Ale jest kilka miejsc takich przełęczy, jest też kilka takich miejsc, takich niby resortów, to ciężko nazwać to jakimiś takimi właśnie resortami, ale coś w tym kierunku. Do tych miejsc można wysłać, jest ich kilka na trasie, to każdy kto będzie przygotowywał sobie tą trasę i czytał o tym, Yy, będzie mógł podjąć decyzję, w którym miejscu, do którego miejsca po prostu wysłać jedzenie. I tu też odpowiednio wcześniej należy wysłać jedzenie. To jedzenie wysyła się nie w jakimś yy, kartonie, a można w, akurat do tego miejsca, w którym myśmy byli można, ale y, Damian wysłał, bo Damian się tym zajmował wszystkim, oczywiście wielkie dzięki mu za to. Yy, wysłał to w, w zwykłym takim wiaderku wysłał jedzenie. To miejsce nazywało się Vermilion i myśmy z, zeszli z trasy do tego miejsca po, po pierwszych dziewięciu dniach. Kolejną sprawą, bardzo ważną jest oczywiście woda. I teraz te góry, to jest... Góry Sierra są głównym ujęciem w ogóle wody pitnej dla całej Kalifornii. I one są szalenie ważne. Woda jest tak naprawdę... jest powinna być krystalicznie czysta. I ona taka jest. Ona jest zanieczyszczona y, tylko przez człowieka, to tak chyba nawet w mniejszym stopniu, a w większym przez zwierzęta. I to nie te dzikie, tylko te domowe. Otóż rangersi używają tam y, move do przewożenia turystów też, To dla mnie jest oczywiście jednym wielkim nieporozumieniem, ale no tak jest. i y, Wyobraźcie sobie, że, że te muły zanieczyszczają główne ujęcie wody dla całej Kalifornii, no ale tak jest. I w wodzie znajdują się ponoć jakieś bakterie, nie wiem czego, no, bakterie, które mogą spowodować, spowodować duże problemy. I jest tam jakaś najgorsza bakteria, która y, ujawnia się dopiero po dwóch tygodniach, czyli jak napijemy się wody, po dwóch tygodniach stajemy i ponoć po, czasami przez dwa, trzy dni nie można się ruszyć. A, taki, a, a a człowiek, który, który zostaje zaatakowany przez nią, potrzebuje pomocy w ten sposób. O którą ciężko w tych górach. Można zaopatrzyć się w tabletki. Myśmy mieli takie tabletki. Tankowaliśmy sobie, mieliśmy pojemniczki na wodę. Braliśmy wodę codziennie tam wieczorem wsypywaliśmy, są, są tabletki, która, ta tabletka po czterech godzinach ponoć zabija wszystkie, wszystkie bakterie. No jest plus, jest minus, bo trzeba tą wodę sobie cztery godziny odpowiednio wcześniej przygotować. Ja miałem tylko jeden, ze względu na, na ciężar właśnie, miałem tylko jeden taki, miałem tylko jedno, jeden taki baniaczek i on już dla mnie był za ciężki, więc tak po dwóch dniach piłem tą wodę od, odkażoną i po dwóch dniach stwierdziłem, że pff, zaraz, hela, zaraz. Przecież ja piłem wodę no, prosto z Odry, od, od, od, od maleńkości. I przecież ja tam bakterie mam już w sobie i okazało się, że tak. A nawet najprawdopodobniej mam bakterię, która zabija tą bakterię, która powoduje tą chorobę. No i nie piłem. Nie piłem, piłem wodę prosto, prosto z jezior, z tych wszystkich tam rzek. No nic mi kompletnie nie było. No ale jeszcze raz, no, dla kogoś, kto nie ma żołądku, żołądka strusia proponuje tabletki. I y, po co jest ten permit właśnie? On jest bardzo ważny. Jego się odbiera w takim punkcie. Myśmy odbierali, myśmy startowali w Yosemite, więc odbieraliśmy go w takiej Ranger Station. I y, Oczywiście Damian to wszystko załatwił, byliśmy na liście, wszystko się zgadzało, ale trzeba też y, z, takim, y, z tym permitem przychodzi od razu, y, to jest dodatkowa opłata, też nieduża. Myśmy, y, to można wyrentować, taki baniak na niedźwiedzie. No, w górach jest dosyć dużo niedźwiedzi i nie można mieć jedzenia przy sobie. Trzeba zawsze wieczorem po rozbiciu namiotu y, całe jedzenie, pastę do zębów, y, takie smakowe rzeczy może odstawić tak gdzieś około 50-100, około tak, gdzieś 10-15 metrów od, od namiotu. Ten baniak jest tak szczelny, on jest zamykany na śruby i po prostu one te niedźwiedzie i tak wiedzą, że nic nie, nic nie wskurają, ale po prostu jak się nie ma tego, no to nie tylko niedźwiedzie, bo mogą jakieś takie różne inne zwierzątka je zjeść. Znaczy zjeść to jedzenie. No, myśmy wylecieli z Nowego Jorku oczywiście i wylądowali, wylądowaliśmy w mieście, które nazywa się Fresno w Kalifornii. Z tego, w tym Fresno zrobiliśmy sobie jeden dzień taki Taki, takiego, taki jeden Pierwszy dzień takiej przerwy, na, tutaj w Fresno zaopatrzyliśmy się w jedzenie na te pierwsze dziewięć dni, bo na następne mieliśmy już wysłane oczywiście dużo wcześniej, I w tym Fresno jeszcze dokupiliśmy potrzebne rzeczy, takie już stricte tam w góry, same, te, same takie detale i na następny dzień po tym dniu przerwy ruszyliśmy do Yosemite myśmy nie wypożyczali żadnego samochodu bo oczywiście samochodu to, to wszystko to odpada bo w jednym miejscu się zaczyna trasę gdzieś tam ileś, ileś set, nawet mil dalej się kończy także samochód to nie, jest, to nie jest żadna opcja myśmy jechali z Fresno i to, fajne, i, i to, i to, i to ciekawe bo jechaliśmy pociągiem do miasteczka niestety ja nie, nie pamiętam nazwy tego miasteczka w którym, to wszystko jest też akurat, to jest, to jest akurat w słownikach, do, do, do miasteczka, w, w którym jest przystanek autobusów i w sezonie autobusy jeżdżą tam, z, stamtąd autobus jedzie już prosto do Yosemite. Sezon zaczyna się od czerwca do połowy października, a tak naprawdę do końca, do końca września, tam już myśmy byli ostatnimi ludźmi na trasie. Sezon w górach różni się i tutaj dla wszystkich, którzy planują wyjazd, też muszę powiedzieć, myśmy byli już po sezonie, bo wrzesień to jest już, po, jest, jest tak jak w Polsce, jest po sezonie. Ja nie będę wam opowiadał każdego dnia tam szczegółowo, bo na to nie ma czasu. Co stanowi piękno tych gór to przełęcze. Jest ich kilkanaście. I cała ta trasa, właściwie to jest, dla mnie to jest trasa Przełęczy. One są na różnych wysokościach. Najczęściej są, są to tak w granicach trzech tysięcy, i metrów. I każdy etap szlaku jest praktycznie podzielony od Przełęczy do Przełęczy. I piękno tej trasy i różnica między górami w Polsce polega na tym, że tutaj parę, park, ten park narodowy, ta cała przyroda jest nie dla przyrody, a właśnie dla człowieka i e, będąc na trasie każdy jest odpowiedzialny za, za siebie i każdy jest odpowiedzialny za przyrodę prawo i rangersi zezwalają nawet w parkach narodowych palić ogniska na trasie i to jest właśnie najpiękniejsze, palić ogniska na trasie do wysokości 10 tysięcy stóp, czyli do wysokości prawie no, ponad 3 tysięcy metrów, można w tych górach wyobraźcie sobie palić ogniska, czyli zatrzymujemy się wieczorem, zatrzymujemy się na jakimś sajcie ale to też nie jest obowiązkowe każdy może, może spać gdzie się zatrzymasz? Można spać na, tak naprawdę nawet na środku rzeki, jeżeli komuś to się podoba. Z tym, że dobrze jest zatrzymywać się na sajtach, takich już niby przygotowanych, bo, bo wiadomo, wysoko w górach są skały, jest nierówne podłoże. Tam jest w miarę, nie, nie zawsze jest idealnie, nie zawsze jest pięknie, wręcz, wręcz przeciwnie, ale, ale jest dużo lepiej gdzieś, niż gdzieś na środku po prostu rzeki, może w ten sposób. Zresztą, sajty właśnie są przy rzekach, więc od razu można wziąć wodę do nie wiem, do, do, do, do jedzenia, do, do zrobienia herbaty i takich rzeczy. My akurat bardzo dużo ludzi w tych górach chodzi samych. Przemierza tą trasę w, w samotności. No, u nas było dwóch, jest, jest dużo, dużo łatwiej. Jest dużo, przynajmniej dla mnie, ja nie jestem typem samotnika, jest dużo przyjemniej. A y, y, właśnie, dlaczego oni chodzą sami? No, są jest, jest dużo ludzi mówią na sobie, że są samotnikami, właśnie są typami, typami, typami samotnika, ale większości ludzi, których pytałem się, dlaczego właśnie i dlaczego tak, a nie inaczej, oni odpowiedziali mi, oni, oni mówili właśnie, że oni chcieliby z kimś pójść w te góry, ale po prostu nie ma. Nie mają z kim, a ponieważ nie mają, więc nie mają wyboru. Jeżeli chcą, muszą iść sami oczywiście. To jest właśnie fajne. I my byliśmy we dwójkę z Damianem i Weszliśmy w taką rutynę, jest dużo łatwiej, i przede wszystkim jest bezpieczniej, ale jest też dużo, jest, jest dużo łatwiej, ponieważ, tak jak mówiłem, wpada się w taką rutynę, na przykład ja rozpalałem ognisko, Damian zajmował się rozbiciem namiotu i nie zamienialiśmy się, nie robiliśmy żadnych zmian, codziennie robiłem to samo, ja szukałem drzewa, drzewo właśnie, ponieważ są to parki narodowe, nie, to jest właśnie to, każdy idzie na odpowiedzialność. Ci, ci rangerci, nie wiem, ci ludzie ufają tobie. Tam naprawdę nikt cię nie sprawdza. Nie, są pewnie jakieś, może mniejsze albo większe. Na, nas nikt nie sprawdza w każdym bądź razie. Y, szuka, y, drzewa szuka się, drzewa można używać tylko tego, które leży na ziemi. Nie można zrywać nic z gałęzi. Czyli ja rozpalałem ognisko, Damian y, rozbijał namiot, Damian robił jedzenie i Damian robił herbatę na rano. Ja rozbierałem śmieci później. Y, namiot nieśliśmy na, na zmianę. Jeden dzień niosłem Damian, drugi dzień niosłem ja. I czyli właśnie ten dzień bez namiotu to był mój taki wychodny dzień, gdzieś, nie wiem, na Syberii w Gułagu. Natomiast, no, kołchos był jak trzeba było namiot nieść, czyli 3 funty, czy tam 4 funty ciężaru więcej. Te zwierzęta generalnie, i niedźwiedzie, i pumy, i kojoty może trochę, trochę te są bezczelne. One generalnie schodzą człowiekowi z drogi. Unikają człowieka. Taki niedźwiedź ma chyba 40 razy bardziej wrażliwy węch od, od, od psa. Także proszę się nie bać. Tym bardziej, że czarne niedźwiedzie, czarne niedźwiedzie naprawdę boją się Polaków. Naprawdę. Jeżeli jest, tym jak się mówi, warto mówić właśnie głośno po polsku. Uciekają. Uciekają. Nawet nie zbliżają się do, do jedzenia, nawet nie próbują, nawet nie próbują, nawet, no, po prostu nawet nie próbują. Bardzo ciekawa i bardzo fajna jest też flora. To jest pierwotna roślinność, w przeciwieństwie właśnie, to, i to właśnie w przeciwieństwie do naszych tatr. Nie wiem, czy wiecie, że tatry oczywiście 100 czy tam 120 lat temu zostały wycięte w pień, a drzewa, które tam rosną i teraz nazywane są jakimś, nie wiem, naturalną dziewiczą, w naszą, nie wiem, przyrodą, są to drzewa, które zostały zasadzone i te, te sosny wszystkie też są, to chyba są sosny nawet sprowadzane z, z Kanady, a nie, a nie z Europy. Także tutaj możemy liznąć i dotknąć pierwotnej przyrody. A, a, a drzewa są, same drzewa robią takie wrażenie, Sych oczywiście miliony po, po pierwszym dniu człowiek wpada w taką już taką rutynę, już tak... Idzie się i macha ręką, ale nad nie, niektórymi naprawdę nie, drzewami nie sposób po prostu przejść obojętnym. W Polsce jeszcze raz, przy każdym takim byłby drut, 20 metrów pod, pod, pod prądem i jakaś budka wartownicza z, z, z kałasznikowym. Myśmy stawali o, o tak skoro świt i, i jak zachodziło słonko, to... Praktycznie jeszcze parę, dwie, dwie dwie i pół godziny i kładliśmy się spać. to bo Człowiek jest po takim całym dniu tak zmęczony, że czasami nawet po prostu nie mieliśmy, nie mieliśmy siły, nawet nie chodziło o ochotę. Myśmy nie mieli siły, żeby ze sobą rozmawiać. Ale oczywiście to wszystko z dniem, z każdym dniem było nam dużo, dużo łatwiej. Bardzo, rzecz, bardzo ważną rzeczą w, tych, w górach jest oczywiście pogoda i Sierra Nevada mają dosyć fajną, łagodną pogodę. Ona oczywiście, jeżeli chodzi o takie duże góry, takie wysokie góry też jest zmienna, ale w, też w porównaniu do polskiej góry Alp nie aż tak i tak przez pierwsze 8-9 dni przed tym punktem naszym zapatrunkowym mieliśmy wspaniałą, fantastyczną pogodę. Było tylko i wyłącznie słonko, żadnej chmurki na niebie i jak na wrzesień dosyć wysoka temperatura. Zawsze jak, okay, zawsze jak wychodzimy w góry, musimy pamiętać o jednym, to jest moje takie żelazne zdanie. Jeden człowiek powiedział to na temat morza, ale można, to, się, to się tyczy też góry, że, że góry nie są okrutne, góry są obojętne i o tym każdy z nas musi, musi pamiętać. I jak będziemy mieli i podchodzili z szacunkiem do tych gór, to one nam, tak przynajmniej mi się wydaje, one nam nic złego nie zrobią. Po dziewięciu dniach jego prawdziwego zahartowania górskiego, ży takiego życiowego, e, mieliśmy, dzień, mieliśmy przerwę. Musieliśmy zejść ze szlaku, mieliśmy dzień zaopatrunkowy, tak zwany w e, miejscu, które nazywa się Vermilion. I zeszliśmy wtedy ze szlaku około dwóch mil, nad brzegiem jeziora, które nazywało się Edison, e, Dwa razy dziennie przypływała taka mała łódeczka, która zabiera właśnie ludzi ze szlaku i zawozi ich w, na drugą, przewozi ich na drugą stronę jeziora do, do takiego miejsca, takiego rezortu małego, które nazywa się Vermilion. Z tego miejsca to miejsce połączone jest ze światem już drogą, czynną tylko oczywiście w sezonie i do pierwszej wioski jest chyba półtorej godziny albo coś, około półtorej godziny jazdy. Samochodem oczywiście trzeba mieć samochód. Miejsce jest przeurocze, fajne i bardzo ważna rzecz. W miejscu tym można zjeść ciepły posiłek. A dla smakorzy, smakoszy alkoholu i piwa jest też piwo i nawet pierwsze jest za darmo. Tam też zatrzymaliśmy się na jeden dzień. Jedzenie na, jedzenie na nas czekało. Jedzenie wysłane wcześniej z Nowego Jorku. Czyli już z pustymi, plecy, no, bez jedzenia przyszliśmy, zaopatrzyliśmy się, zatankowaliśmy y, jedzenie mieliśmy jeden dzień przerwy, spaliśmy też w namiocie, ale namiocie wojskowym, na, już na materacu, ta jedna noc to była, i można się tam wykąpać przede wszystkim. O. Po dziewięciu dniach nawet ja, <śmiech> nawet dla mnie było to ulgą. Y, I po tym cudownym dniu spędzonym właśnie w Vermilion y, wróciliśmy z powrotem na trasę, to niestety, no Coś za coś, straciliśmy jeden dzień, ja się wykąpałem wtedy w jeziorze, w tym zimnym jeziorze i wtedy właśnie zmieniła się pogoda. Wtedy już nie było, po tym dniu już nie było tak pięknie, zaczął padać deszcz, zaczął padać pierwszy deszcz, potem deszcz ze śniegiem, zaczęły się pojawiać dziwne komunikaty, takie od ludzi, których spotykaliśmy na szlaku i nie idzie się, idzie się, idzie się i nic dookoła, tylko przyroda, zwierzęta, duże drzewa, a szum wody, góry. Te, nie skończyliśmy trasy z powodu załamania się pogody. Byliśmy wręcz na pół ewakuowani z niej. I też wyjście z tych gór, wyjście z tej trasy nie jest takie, nie jest takie łatwe. Po prostu po czterech dniach deszczu deszczu ze śniegiem i y, ludzi, których spotkaliśmy pod, na trasie, którzy mieli jakieś y, y, informacje na temat pogody y, mówili nam, że no, pogoda się załamuje, że idzie jakiś front, zalaski zimny. No i w, o tej porze roku, o której, w której myśmy byli w, w tych górach, może spaść nawet do 15 cm śniegu w jeden dzień. No i tak, te, tak, te, tak też się stało z nami. Myśmy trafili po czterech dniach na już taką poważną burzę, burzę śnieżną, taką deszczową jeszcze, już śnieżną. Obudziliśmy się w namiocie, już w sali przemoczeni po kilku dniach, yy, po kilku dniach deszczu z, nie wiem, z trzema centymetrami wody w środku. No i doszliśmy do wniosku, że już nie ma sensu, że po prostu nie damy rady, a nie mieliśmy jeszcze GPS-a. Nie byliśmy też przygotowani. Tam, tam jak mówiłem, nie ma, nie ma żadnych wiat, nie ma, nie ma żadnego schronienia. Dotarliśmy do jednej z budek Rangersów. Niestety ten pan, który tam miał nam pomóc, sam uciekał i ewakuował się. Pomogło nam dwóch biologów, których spotkaliśmy na trasie, którzy pracowali tam cztery miesiące. Badali jakieś żaby. To też śmieszne. Badali życie żab w górach. I wyobraźcie sobie, że oni mieli, oni mieli CB Radio i z punktu w mieście oddalonym o chyba 50 mil od tego, od tego miejsca, w którym myśmy byli, szefostwo, no powiedzmy, szef tych, tych, tych dwóch chłopaków kazał im opuścić tą, tą, tą stację, w którym oni byli taką małą badawczą, ona wyglądała tak, że było rozbite trzy namioty dookoła, mieli jakiś tam sprzęt ze sobą i różne rzeczy. Oni to zostawili na zimę. Oni po prostu no po prostu uciekali stamtąd. Następną gdybyś uciekali stamtąd, a uciekając wzięli nas ze sobą. O może tak. I praktycznie dzięki nim wydostaliśmy się z tych gór i to też nie jest tak, że o Komuś się wydaje, że zmęczył się i teraz, nie wiem, wsiądzie na, na sanie góralskiej sobie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Mieliśmy to po prostu szczęście, że znajdowaliśmy się na takiej, na takim, na takiej yy, blisko przełęczy, yy, która prowadziła do, do miasteczka. Miasteczko nazwało, nazywało się Bishop, było oddalone około chyba 40 mil od, od, od, od miejsca, w którym myśmy byli. W każdym bądź razie musieliśmy wyjść na wysokość, byliśmy na wysokości około 2400 metrów, musieliśmy wyjść na wysokość 3500 metrów przy burzy śnieżnej przy piorunach i takich nieprzyjemnych rzeczach, jeszcze raz stali przemoczeni, już wycieńczeni no wycieńczeni totalnie i musieliśmy zejść później na dół na, na parking, to było około 15 mil i na tym parkingu takim przygotowanym dla wędkarzy i turystów ci, ci biolodzy mieli zaparkowany samochód i tym samochodem taką jeszcze znowu letnią e, drogą otwartą tylko w sezonie zawieźli nas do tego miasta na pacy przy padającym deszczu. To... No po prostu szczęście, szczęście, szczęście. Ta opowieść jak, jak, jak wiecie jest skierowana dla ludzi, którzy preferują aktywne, aktywne spędzanie wakacji. I dla kogoś, dla kogoś kto lubi góry, to nie, musi być, to nie muszą być koniecznie Sierra, Nevada, to mogą być piękne góry, które mamy w Polsce, nie wiem, Bieszczady, moje ulubione. A dla ludzi, którzy nigdy nie chodzili po górach, a może nie wiedzą, czy, że lubią, lubią czy nie lubią, a nie wiedzą, że lubią, no to bardzo zachęcam i proponuję nawet wyjście na 1-2 dni w polskie góry gdziekolwiek spróbować, bo naprawdę, bo naprawdę w nich jest coś takiego, co nie daje się skupić.